Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Słyszysz. Witam Państwa, Henryk Skarżyński. Jestem profesorem medycyny, dyrektorem resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz konsultantem krajowym w dziedzinie audiologii i foniatrii. Wielu z nas, mówiąc o chorobie, często podkreśla, że byłoby lepiej zapobiegać. Podkreśla znaczenie profilaktyki. Wśród nowonarodzonych dzieci, od dwóch do czterech ma problemy ze słuchem. Wykazują to badania przeprowadzane zaraz po urodzeniu dziecka. A zatem są to promile. Wśród dzieci, które są badane w wieku 7, 10, 12 lat, zaburzenia słuchu i słyszenia spotykamy około 20%. A zatem w sposób znaczący, wyraźnie znaczący wzrasta liczba dzieci, które mają problemy z komunikowaniem się ze swoim otoczeniem. Można dzisiaj uznać, że zaburzenia słuchu i słyszenia są problemem społecznym, że w sposób istotny mają wpływ na to, jak odbiera różne informacje dziecko, jakie selekcjonuje, jakie je wykorzystuje w procesie edukacji oraz do codziennego porozumiewania się ze swoimi rówieśnikami. Z tego powodu na szeroką skalę rozpoczęliśmy badania przesiewowe u dzieci w różnym wieku, takie badania były przeprowadzone w siedmiu województwach Polski Wschodniej u siedmiolatków ze wszystkich miejscowości wiejskich i miasteczek do pięciu tysięcy mieszkańców. Takie badania są systematycznie przeprowadzane na populacji dwunastolatków w mieście stołecznym w Warszawie i w paru innych miastach w Polsce. Na przełomie tego i przyszłego roku prawdopodobnie takie badania będą przeprowadzone również we wszystkich województwach Polski Zachodniej. Ich celem jest pokazanie i potwierdzenie że skala problemu jest znacząca i doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby dziecko, które rozpoczyna edukację w szkole podstawowej, mogło być zbadane pod kątem zaburzeń nie tylko zmysłu słuchu, ale również zmysłu wzroku i mowy. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, z jakimi zaburzeniami takie dziecko przystępuje do szkoły podstawowej, kiedy oczekuje się od tego dziecka, że będzie aktywnym uczestnikiem procesu edukacyjnego. W badaniach profilaktycznych które przeprowadziliśmy na populacji ponad 20 tysięcy dzieci, wykazaliśmy, że jednym z częstszych powodów zaburzeń słuchu są następstwa przemijających infekcji górnych oddechowych. Na co dzień zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet banalny katar są jednocześnie poważne zmiany w obrębie nie tylko nosa, zatoku bocznych nosa, ale również ucha środkowego. Tam powstają zmiany obrzękowe, wysienkowe, gromadzi się płyn, powstają następnie wzrosty. Wszystko to prowadzi do stopniowego pogarszania słuchu. Bardzo często tych zmian w zakresie słyszenia nie odbieramy tak wyraźnie. Dopiero ktoś z boku może zwrócić uwagę, że nasze dziecko siada coraz bliżej przed telewizorem, słucha coraz głośniej radia że prosi o powtórzenie dwu czy trzykrotnie polecenia bądź wyjaśnienie czegoś, co przed chwilą było mówione, że nasłuchuje wyraźnie jednym lub drugim uchem. Wszystkie te sytuacje wskazują, że ze słuchem naszego dziecka dzieje się coś niedobrego, że powinno ono przejść pełne badanie audiologiczne, by wyjaśnić, gdzie doszło do uszkodzenia. Jeżeli dziś, u co piątego dziecka występują zaburzenia słuchu, to dziś musimy zdać sobie sprawę, że tak duża grupa małych dzieci nie funkcjonuje optymalnie przy rozpoczynaniu edukacji w szkole podstawowej. Nie korzysta z tego wszystkiego, co im stwarzamy. Nie rozwija w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali, swoich umiejętności, swojej inteligencji. Badania profilaktyczne to szansa i konieczność. To możliwość wczesnej diagnostyki, możliwość wczesnego, efektywnego i taniego leczenia. Do usłyszenia za tydzień profesor Hendrik Skarżyński. Audycja powstaje przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.